Yeah. No i nie ma innego wyjścia, tylko w tej dziedzinie poddać się żonie, że na otwarze się będzie o sobie. a nie można dać bajkę potrafią jako najpoważniejsza, prawda? Nieprawda, nie może ci to przeszkadzać, nieprawda, nie może się tego bać, Jeżeli kobieta nie potrafi się tam coś takiego uśmiechnąć, to znaczy, że nie ma dostatecznego dostarczonego. Oczywiście, punkt, Bóg, to jest jasne, tak? Gdybyśmy tak chciał mogli dziewczynkom, 17-letnim facet by powiedział bez przygotowania, od razu wystarczył do boju, a ty działy, tak? To <grym> no jest to drugi. Pan mówi, że to jest młotu jest zadaniem stworzyć głos. wpatrzona w Ciebie jak obrazek. Będzie kibicowała wszystkim Twoim dziełom i podziwiała je bezgranicznie. Zakrywała się Twoją mądrością i poddawała się pod opiekę Twojej opiekuńczości i odpowiedzialności. Nie będzie na to a Adam się rozważył, ale nie będzie mówił, może. A ile to będzie kosztować? No wiesz, Adamie, ręka, no Dlaczego tego, że stworzyłeś taką piękną, taką ponętną, taką atrakcyjną, taką pociągającą, że ja cały czas znałem tego Ewa. Ewa. i Ewa. A to proszę, że chciałbym, byś mógł ją pokochać. No dobrze, Panie może, ale dlaczego jednocześnie? Stworzyłeś się taką. się tym naprawdę niesamowicie upawiłem, że przekaz poza słowami może być silniejszy od przekazu słowny. I <laughs> Yeah. <laughs> Tam się było ciotowi, no to walecie procedurami. No dobrze, one doskonale wylapały. tak? To potwierdzały wszystkie je uczelacje. A tam wiążą nie, wiem, czy to oczywiście... Najjaśniej jak potrafimy prosto do celu. Wzmacniamy przekaz słowny gestami ciała. Jak mówimy korba, to kręcimy ręką. Jak mówimy w górę, to oczy i ręce znosimy w górę. Mało tego. Co chwilę pytamy, czy ja dobrze zrozumiałem? Czy ja zostałem dobrze zrozumiany? Wymuszamy te informacje w obie strony. Czyli mamy przepis na dobrą komunikację. Siadacie do najbliższej rozmowy. I się konstruktywnie boimy, że się nie gadacie. Dlaczego mi to się dobrze więcej głosu, bo się boimy, że się nie A więc siadamy do rozmowy i się boimy. Ale jak się boimy? Mąż się boi, żebym miał przypadkiem żony nie zranił ani swoim słowem, ani swojej interpretacją, Żeby jej nie przypisał intencji złych, których nie ma. Żeby miał przypadkiem mężowi nie przypierał jakiejś łatki niesprawiedliwej. that's finished so Thank <laughs> you.